Anatol Sulik, podróże z Bogusiem, spotkanie w wielkim gronie, wycieczka mikrobusem do Zdołbunowa, Boguś szykuje nowe plany zwiedzenia Wołynia. Nasza kolejna podróż zaczęła się na początku wiosny. Boguś zadzwonił kilka dni wcześniej, co było dla niego raczej nietypowym i cały rozpromieniony, co dało się wyczuć z głosu, zakomunikował mi, że w najbliższą sobotę jadą do Zdołbunowa mikrobusem. Miała być cała jego rodzina, nawet siostra, a jeszcze grono przyjaciół na czele z radnym miejskim, niejakim Józefem. — Tolcia, nie przejmuj się! Miejsce dla ciebie jest zaklepane. Pojedziemy wyższą klasą. Wszystko mamy, o nic się nie martw! — brzmiał w słuchawce wesoły baryton Bogusia. Więc musiałem czekać na tę sobotę i wczesnym rankiem jechać do Włodzimierza Wołyńskiego, ponieważ oni mieli przekraczać granice w Zosińce uściługu i kierować się wprost na Łódzk. We Włodzimierzu powstał więc mały problem. Oto trzeba było stać w umówionym miejscu i po prostu czekać, a że wtedy nie miałem komórki, to czekanie było takim niepewnym i do tegoż nudnym. Boguś zapowiadał, że będzie między siódmą a ósmą. Chodziłem więc w tej, we w tej wzdłuż ulicy, nie zwracając jednak na siebie zbytniej uwagi przechodniów, bo blisko był bazar, a ruch niesamowity. Nareszcie zobaczyłem biały mikrobus z polską rejestracją. Boguś siedział przy kierownicy i radośnie zaczął machać na mój widok. Za chwilę już byłem Wewnątrz, wśród znajomych twarzy i witałem się ze wszystkimi, było nas dwadzieścia osób, licząc też kierowcę, czyli wycieczka niezła, jak się wyraził na moje powitanie, Rysio, brat Bogusia. Bogus natomiast kazał kierowcy jechać dalej, bo nie ma czasu na stanie. Posiłek mieliśmy spożyć gdzieś po drodze. Póki wymieniliśmy między sobą uściski i kilka słów powitania, mikrobus już był trochę za daleko od centrum, więc nie mogłem opowiadać o mijanych zabytkach, na które kilka osób zwróciło uwagę. Musiałem ograniczyć się jedynie do kilku ogólnych zdań. Minęliśmy skręt na Pawliwkę, niestety i tam nie podjedziemy, bo nie ma czasu, przecież droga przed nami faktycznie daleka. Bogu się zaczął opowiadać o tym słynnym spotkaniu naszych prezydentów Aleksandra Kwaśniewskiego i Leonida Kuczmy w 2003 roku właśnie w tej Pawliwce, która dawniej miała nazwę Poryck. Bokuś z Rysiem załapali się wtedy na wyjazd z jakąś grupą autokarem, a ja byłem na specjalną przepustkę i wszedłem aż na cmentarz. Chociaż minęło już parę lat, ale to spotkanie wciąż było żywe w naszej pamięci, opowiadaliśmy naszym słuchaczom o wrażeniach z tej uroczystości tak dokładnie, jakby to było wczoraj wiadomo, takie wydarzenie to pamięć na całe życie. Tymczasem jechaliśmy już pagórkowatym terenem wśród pól i lasków. Gdzie niegdzie zaczynały wybijać się zielone listki, niebo się rozchmurzyło i raptem wyjrzało słoneczko. Nad wyoranym polem wznosiły się lekkie opary. Zastanawialiśmy się nad tym, gdzie tu można zjechać do lasku, żeby zjeść śniadanko. Nareszcie po prawej stronie ujrzeliśmy dębinę, a między drzewami stały stoliki i ławeczki, przykryte daszkami, Towarzystwo radośnie wygramoliło się z mikrobuszu na zewnątrz. Ktoś zapalił papierosa, ktoś oddalił się w jakiejś ważnej sprawie. Mama Bogusia chodziła wśród drzew i podziwiała pierwsze wiosenne kwiatki. Było w miarę ciepło, świergotały leśne ptaki. Dla spożycia posiłku wybraliśmy większą wiatę, bo i ludzi, i kanapek było sporo. Siostra moich chłopców z wielką wprawą zaczęła zastawiać stoliczek rozmaitym jedzeniem. Stoliczku, nakryj się, powiedział Ryszard i dostawił jeszcze kilka puszek piwa. Wśród miłego gwaru i żartów spożyliśmy to śniadanie i uznawszy, że dzień się zaczyna w miarę możliwie, ruszyliśmy w dalszą drogę. W czasie postoju poznałem resztę towarzystwa z tyłu mikrobusu, z każdym zdążyłem trochę porozmawiać Kilka osób jechało na wołę po raz pierwszy i z ciekawością słuchało naszych z Bogusiem opowiadań Najbardziej dociekliwym był Józef, radny miejski, który okazał się zapalonym rowerzystą i już kilkakrotnie jeździł do Lwowa ze swoją grupą Teraz zastanawiał się, czy nie zorganizować wycieczki rowerowej na Wołyń, więc wypytywał o drogi, o zabytki, o miejscową kuchnię i w ogóle o wszystko to, co tylko tu można zobaczyć swojskiego. O, odezwał się Boguś z przodu samochodu. Józek też pewniakiem połknie zaraz tego bakcyla. Tolcia, ty tam uważaj i za bardzo go nie ładuj. Reszta towarzystwa wybuchnęła śmiechem. Nie musiałem długo zastanawiać się nad tym, o czym tu dalej gadać. Akurat dojeżdżaliśmy do miasteczka Torczyn, a któż nie słyszał o słynnym bohaterze Leopoldzie Lisie Kuli? To właśnie tu, pod Torczynem, a właściwie w wiosce Dubiczańskie. Został on śmiertelnie ranny, 6 marca 1919 roku w walce z oddziałami armii UNR. Wtedy miał stopień majora, lecz za bohaterstwo otrzymał nominację na podpułkownika, dlatego też pozostał w pamięci rodaków jako pułkownik Lis Kula. Tak też na Lis Kula... Została później przemianowana wioska, w której zginął. Natomiast po II wojnie światowej Sowieci przywrócili poprzednią nazwę. Właśnie przez tę wieś wjeżdżaliśmy do miasteczka. Poprosiłem o zatrzymanie mikrobusu przy cmentarzu rzymskokatolickim. Niestety po starych nagrobkach nie ma już prawie żadnego śladu. Na cmentarzu stoi wybudowany w końcu lat dziewięćdziesiątych XX wieku kościół. Ówczesny jego budowniczy ksiądz Marek Gmitrzuk postawił tu kilka cenotafów, czyli symbolicznych nagrobków z nazwiskami pochowanych Polaków. Niedaleko wejścia postawiono krzyż ku czci Leopolda Lisa Kuli, a pod nim zamontowano kamienną tablicę z napisem Świętej Pamięci dowódca drugiego batalionu 23. pułku podpułkownik Leopold Lis Kula zginął 6 marca 1919 roku w obronie Torczyna i Ojczyzny. Wieczna pamięć bohaterom i obrońcom ojczyzny. Wdzięczni rodacy i parafianie. Staliśmy w milczeniu przy tym symbolicznym grobie i patrzyliśmy za zapalone znicze. A Boguś raptem wyciągnął organki i cichutko zagrał znaną melodię z rapsodu o lisie kuli. Zaczęliśmy podśpiewywać, jak tam nam wychodziło, najlepiej, bo z uniesieniem i zgodnym tonem odśpiewaliśmy ostatnią zwrotkę. Czy wiecie wy młodzieży, kto miał tak piękny zgon? Czy wiecie wy chłopcy, a kim, a kto był on? Otwórzcie złotą księgę, gdzie bohaterów spis. Na czele jej widnieje pułkownik Kula Lis. Jeszcze w połowie lat trzydziestych ubiegłego wieku wykonano ekshumację grobu i szczątki bohatera zostały przewiezione do Rzeszowa, a w Tarczynie długo stał pomnik przy centralnej ulicy, aż w końcu został rozebrany pewnie z rozkazu władzy sowieckiej. Dobrze więcej, że chociaż na cmentarzu postawiono skromny krzyż z tablicą, a turyści z Polski mogą przeczytać tych kilka wzruszających słów. Obecnie miasteczko Torczyn jest znane w całej Ukrainie, a też i w Polsce z tego, że produkują tu słynne majonezy, kczupy i sosy. Takie to są czasami koleje losu. Do Łódzka mieliśmy już całkiem blisko, gdy Boguś przypomniał sobie, że jeszcze przed Torczynem można było na chwilę podjechać do Kisielina, zobaczyć ruiny słynnego kościoła. Podpowiedziałem jemu, że także i w Zaturcach, czyli niejako po drodze, moglibyśmy też zobaczyć stary kościół i nawet dawny Pałac Lipińskich. Ale jak ciągle mówił, że nie ma czasu, no to trudno. — Dobra, dobra, Tola — odparł Boguś — już nic dalej nie opowiadaj, bo Józef zaraz każe zawracać. Tu mamy jeszcze wiele zabytków, a jak zaczniemy wszystkie zwiedzać, to do Zdołbunowa dopiero na noc dojedziemy. Nawet Łuck pewnie sobie odpuścimy. Może w drodze powrotnej tam zatrzymamy się? A dziś musimy koniecznie zobaczyć jeszcze Ołykę. Tak też się stało. Mury zamku w Łódzku zobaczyliśmy tylko przez szyby mikrobusu. Pogoda nam się zaczęła wyraźnie psuć, niebo zaciągnęły szare chmury i zanosiło się na nudny deszcz. Ale zamiastem miastem mrzawka niespodziewanie ustała. Stanęliśmy przy jakiejś przydrożnej knajpie, żeby wyprostować nogi, jak to czasem się mówi na podobnych wycieczkach. Knajpa wyglądała jakoś dziwnie, była obniesiona. Na płotem sprętów leszczyny stało tu dużo grzybków nakrytych daszkami, strzciny, wszystko szare i niewesołe, ale we wnętrzu niskiego budynku z okrąglaków, który stanowił sobą obiekt główny, jak wyraził się dowcipny Ryszard, warunki były wcale znośne. Weszliśmy do dużej sali zastawionej stolikami. Bar błyszczał wiszącymi pod niskim sufitem najprzeróżniejszej pojemności szklanymi naczyniami, a także rzędami rozmaitych butelek stanowiącymi tło tego zakładu. Z głośników leciała przyjemna muzyka. Po lewej i prawej stronie od wejścia były drzwi ze znanymi literkami Winston Churchill, to znaczy WC, więc wypadało tu bodaj na chwilę się zatrzymać. I znowu trochę sobie pogawędziliśmy, zwłaszcza, że Boguś pozwolił zamówić po jednym piwku. Parę osób wyskoczyło sobie też i na papierosa, czyli humor nam się znów poprawił. Z ołyką natomiast poszło dosyć szybko, ponieważ miejscowy ksiądz gdzieś wyjechał w sprawach i nie było komu otworzyć kościoła. Obejrzeliśmy ogromną kolegiatę tylko na zewnątrz i porobiliśmy liczne zdjęcia. Pogoda trochę się poprawiła, więc sesja zdjęciowa była udana. Poszliśmy jeszcze do zamku radziwicza którego bryła nawet z oddali, zrobiła niesamowite wrażenie na całe nasze towarzystwo. Pochodziliśmy trochę po dziedzińcu, pooglądaliśmy podniszczone elewacje i znowu pstrykaliśmy zdjęcia. Do wnętrz budynków wejście było zabronione. Tu od wielu lat mieści się szpital psychiatryczny. Zresztą tam podobno i tak już nie ma żadnych malowideł ściennych. To i nie ma co oglądać. Opuszczaliśmy zamek w milczeniu, żegnani tkliwym zawodzeniem harmoszki, na której pewnie grał ktoś z pensjonariuszy. Niewidoczny za zakurzonymi szybami okien, zaciągniętymi na dodatek drucianą siatką. No cóż, wycieczki, a szczególnie na Wołyniu, wywołują Czasem mieszane uczucia. Dalej poprowadziłem naszą wycieczkę nieco inną drogą, niż wjeżdżaliśmy do Ołyki. Teraz jechaliśmy ładną szosą wyłożoną tak zwaną trylinką, czyli sześcioboczną kostką wykonaną z ułamków bazaltu na zaprawie cementowej. Szosa była budowana w stronę miasteczka Cumań, gdzie radziwiłowie wybudowali wielki tartak wśród lasów swojej ordynacji. Kierowca mikrobusu uznał tę nawierzchnię za znacznie lepszą niż współczesną, asfaltową, a przecież trylinkę położono pewnie z osiemdziesiąt lat temu, czyli dobre drogi kiedyś. Potrafili budować nie tylko dla samochodów. Mile gwarząc sobie o tych zabytkach technicznych, dojechaliśmy do szosy Łuck-Równe, czyli Rywne. Bo tak jest podane na drogowskazach, Boguś przypomniał sobie, że po drodze będzie Klewań, gdzie też stoi duży kościół, a nad samą prawie szosą musi być zamek. Tyle razy tędy jechaliśmy, a tego zamku jakoś nigdy nie mogliśmy zwiedzić, więc jak Boguś każe, to wstępujemy. Co prawda wątpiłem w jakieś szczególne walory tego zabytku, ponieważ prawie od początku XIX wieku to było gimnazjum, później jakieś urzędy i znów szkoły, nawet w czasach sowieckich.